Play a game. Wszystko co my jest jasne i tajemnicze. Książki, wierzy. film, gry i komiks, klasyka i nowość, i i Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota 24 maja 2025 roku. Słuchacie właśnie 552 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonów witają się z wami Fanatyk Dziar i Kolczyków Hubert Mandos Pandowski. Witam cię. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Jestem tu też ja, wredny dzieciak z monetą, Szymon Szymaściński. Witam. Witamy Was i zapraszamy na omówienie najnowszej, szóstej już odsłony franczyzy której początki sięgają jeszcze ubiegłego stulecia, w sumie ubiegłego milenium nawet, a mowa oczywiście o filmie Oszukać przeznaczenie w język krwi. Ta najnowsza odsłona to Świeżynka, majowa premiera kinowa z tego roku, czyli 2025, ale pierwszy film z tej serii, Final Destination, do kin trafił w roku 2000, a jego historia oczywiście sięga wcześniej, jeszcze lat 90., kiedy to bodajże Jeffrey Reddick napisał scenariusz do odcinka z archiwum X, który potem przerodził się właśnie w fabułę pierwszej odsłony serii Oszukać Przeznaczenie. Przy czym no, całej tej historii nie będziemy teraz opowiadać, gdyż może kiedyś jeszcze do tych starych filmów wrócimy w nawiedzonym. Chciałbym jednak, żebyśmy się na moment przy całej Franczy się zatrzymali i krótko wyjaśnili, czy znamy tę serię, czy ją lubimy i czy w związku z tym mieliśmy jakieś oczekiwania wobec tej kontynuacji po latach, no bo podkreślę jeszcze raz, jest to już szósta odsłona i to nie jest restart, reboot, remake czy coś takiego, tylko taki sequel po latach po prostu nakręcony. Tak jest, takie coś to jest, taki sequel i prequel. No i powiedz, jakie jest twoje nastawienie do serii? Czy ją znasz, czy ją Aha. lubisz? Znam serię i lubię serię. Oglądałem w, w miarę premierowo. Chyba tylko na drugiej części byłem w kinie. Pierwszą część jakoś tam, wiesz, w tej erze powrotu piractwa pewnie obejrzałem a części 3, 4, 5 e, chyba trochę później, bo to był okres moich studiów, ja wtedy raczej do kina nie chodziłem i nie wiem, jakieś 10 czy kilkanaście lat temu zrobiłem sobie taki maraton całości. E, lubię serię, aczkolwiek jest męcząca, jeśli ogląda się ją hurtem, e, co mogę potwierdzić, bo zrobiłem znów sobie taki maraton przed tą szóstą częścią, na którą czekałem, chociaż nic nie śledziłem, nie widziałem żadnych trailerów, nie miałem żadnych oczekiwań, ale jako, że wchodzi, wiedziałem, że to będzie pewnie fajna zabawa, to tak sobie pomyślałem, że odświeżę sobie te filmy. Obejrzałem Jedynkę, która kiedyś mi się najbardziej podobała, nawet bardziej niż dwójka, co wtedy było rzadkością i już ta jedynka mi tak średnio weszła i stwierdziłem, że nie będę robił sobie powtórki, ale jak wróciłem z kina to to zacząłem robić powtórkę i obejrzałem w sumie wszystkie pięć części, z czego dwie dzisiaj, co już było naprawdę ciężkie, bo czwarta część jest według mnie bardzo zła i tak ją zapamiętałem jako najgorszą. Piątka ta jest do obejrzenia, jest lepsza niż czwórka na pewno. No a no, dwójka wybiła się w tym moim rankingu, aczkolwiek w tym momencie uważam, że szósta część jest najlepszą częścią. Oszukać przeznaczenie. Okej, okay, no to ja oglądałem wszystkie części, przy czym zacząłem chyba od trzeciej, tej z 2006 roku i ja ją oglądałem nawet kilka razy. Najpierw e, ja miałem od kogoś na płycie pożyczoną, czy coś takiego, zobaczyłem pierwszy raz, dowiedziałem się, że w ogóle właśnie taka seria istnieje, czy dowiedziałem się, no w sumie nie wiem, a możliwe jest rzeczywiście, że się dopiero wtedy dowiedziałem, że Final Destination istnieje. E, potem nadrobiłem jedynkę i dwójkę, w miarę premierowo obejrzałem też czwórkę i piątkę już. Kurwa, to źle zacznie. Potem nadrobiłem jedynkę i dwójkę i w miarę premierowo obejrzałem już czwórkę i piątkę. Nie odświeżałem teraz tych filmów. Wydaje mi się, że do czwórki mi się wszystkie w miarę podobały. Trójka mi się bardzo podobała, dlatego właśnie potem oglądałem te kolejne. Piątki praktycznie w ogóle nie pamiętam. Z piątki pamiętam tylko główną wizję powiedzmy. I to jest wszystko. Przy czym tak naprawdę z całej tej serii w sumie jednak niewiele pamiętam. Teraz dopiero na potrzeby researchu, do tego nagrania tam oglądałem sobie różne śmierci, jakieś trailery, przerywniki i te wspomnienia trochę wróciły, ale do kina poszedłem tak totalnie z czystą kartą. Co ciekawe, gdy ogłosili, że będzie nowe Final Destination, tak oszukać przeznaczenie, to ma pod podtytuł Bloodlines, po polsku w język krwi, no to gdzieś tam się podjarałem i ucieszyłem się nawet. Stwierdziłem, że to jest taka seria, którą w sumie można trochę ciągnąć w nieskończoność i jeżeli tylko będą fajne pomysły na śmierć, no to już może powstać z tego spoko film, taki czysto rozrywkowy, nie do obejrzenia i zapomnienia, ale nadal dający trochę fanu, ale potem on w ogóle zniknął mi z radaru, jakoś w ogóle nie widziałem jego kampanii promocyjnej, dopiero jak w kinie zobaczyłem zwiastun, jakoś w kwietniu chyba pod koniec miesiąca no to uświadomiłem sobie, że no ten film niedługo wchodzi do kin no i też trzeba pochwalić, że miał premierę polską praktycznie równo ze światową, też fajnie, że nie trzeba było czekać, kombinować, czy że nie wyszedł na VOD wcześniej niż do kin, dlatego cieszę się, że do, że do kina dotarłem. To jest szósta część, jak już zauważyliśmy, jest to sequel, ale jednocześnie prequel, gdyż rozwija nam lore całej tej franczyzy, pokazuje nam sprawę, powiedzmy pierwsze oszukanie śmierci, od którego być może w ogóle wszystko, absolutnie wszystko w tych filmach się zaczęło. Jeżeli chodzi o twórców, no to za reżyserię odpowiadają Zak Lipowski i Adam B. Stein, czy też Stein. Oni nakręcili film Fricks od odmiency z 2018 roku. Ten film ma dobre oceny, ale ja go nie widziałem, szczerze mówiąc. A za scenariusz odpowiadają Guy Busik facet nam znany, tak? No bo to jest scenarzysta właśnie Krzyku 5 i 6 Zabawy Pochowanego, Castle Rock, chyba wszystkie 10 odcinków on pisał, Abigail, jeszcze z horrorów. Poza tym jeszcze jako scenarzyści wymienieni są Laurie Evans Taylor i John Watts. No i John Watts też jest tam jakoś tam znany, bo on odpowiada za klauna i shorta i ten pełnometrażowy film z 2014 Spider-Man na Homecoming też pisał. I tak, nie moja bajka, ale twoja Gwiezdne Wojny, załogę rozbitków, chyba 8 odcinków aż. Ten właśnie guy, Basyk, jest tą osobą, która tutaj dawała nadzieję, że ten scenariusz będzie spokojny, no i rzeczywiście jest niezły. Oficjalny opis fabuły brzmi mniej więcej tak. Dręczona powtarzającymi się koszmarami Stefani, studentka koleżu, wraca w rodzinne strony, by odnaleźć jedyną osobę, która może przerwać ten cykl i uratować jej rodzinę przed okropnym losem, który nieuchronnie ich czeka. Brzmi to trochę enigmatycznie, ale mówimy o serii Oszukać przeznaczenie, więc tak naprawdę ponownie film rozpoczyna się od sekwencji, w której jedna postać umiera w jakiejś strasznej katastrofie, Potem się budzi jak gdyby z takiej wizji i okazuje się, że jest na początku tej wizji. Tak? Tylko, że już w rzeczywistości ona zaraz się rozegra. Postać ingeruje, żeby tej katastrofie jakoś zapobiec, żeby uratować swoje życie. No i potem jakoś w ten sposób oszukuje śmierć, no to musi walczyć z konsekwencjami swojego czynu bo śmierć nie zamierza tak łatwo odpuścić i zamierza wszystkie osoby, które w katastrofie miały zginąć, dopaść, tak żeby rachunek jednak się wyrównał. Tak? No tylko, że tutaj mamy już na samym początku bardzo ciekawe zagranie jak na tę serię i dość duży twist, bo mamy wizję, mamy obudzenie się, mamy yy, zmianę przeznaczenia, a potem kolejne obudzenie się innej postaci. Bo ja, jak zacząłem to oglądać, no to tak miałem srogą zagadkę, co tu się dzieje, bo ta seria już mieszała w czasie, no piąta część mhm. miała bardzo fajny twist w końcówce, który umiejscawiał ją na linii czasowej, a tutaj zaczynamy w zupełnie innych czasach, dekady temu mhm. i no trochę nie wiedziałem. Jak to będzie rozegrane, no to mi trochę nie grało z, tam z jakimiś, yy, yy, yy, mówiłem, że nie oglądałem trailera, no ale widziałem chociażby ten filmik, który ty wklejałeś, który zapowiadał, że trailer będzie jutro który był bardzo fajny zresztą, bardzo fajnie to zapowiadał. No i wiedziałem, że akcja filmu będzie się rozgrywać w, we współczesnych czasach. I no, to było takie coś, co tutaj się dzieje. Nie? I w sumie fajne zagranie, coś ciekawego na sam początek. Mhm. Tak, to przeniesienie nas w przeszłość, to oczywiście głównie za sprawą też kostiumów, nie, strojów z epoki, muzyki z epoki i tak dalej, nasi bohaterowie, no do katastrofy ma dojść. tak jak w jedynce, no to była katastrofa samolotów, w dwójce to była ta ciężarówka z drewnem, w trójce rollercoaster, w czwórce tor wyścigowy, a w piące most, dobrze mówię? Dobrze mówisz. Tak tutaj mamy do czynienia z restauracją położoną na takiej potwornie wysokiej wieży to wygląda trochę jak z jakiegoś filmu science fiction. Mamy taką dosyć cienką, bardzo wysoką wieżę, no i na samym szczycie luksusową restaurację i tam jakiś taraz widokowy. No jeżeli widzieliście trailery, no to mniej więcej wiecie, co tam się dzieje. Przy czym ja od razu zaznaczę, ja byłem przekonany, że te zwiastuny zdradzają trochę za wiele, a okazało się na seansie, że jednak wcale nie. Że z tej sekwencji otwarcia tam sporo nam pokazano, ale też w taki porwany sposób, że to nie przeszkadza ostatecznie, że mimo wszystko ta sekwencja Pierwsze robi wrażenie potem już w trakcie normalnego seansu w kinie, a z tej późniejszej części w sumie wcale wiele nie zdradzono. Myślałem, że... Lecz bałem się, nie? No bo czasami przy horrorach, zwłaszcza gdy mówimy o horrorach, w których ginie wiele osób, no to te trailery jednak pokazują za wiele i potem te sceny już nie robią. Takiego wrażenia tutaj nie było żadnego problemu z tym. Zwiastuny mi nic nie popsuły. No ta sekwencja otwarcia jest świetna. To jest otwarcie tej wieży widokowej Skyview, i to jest, tak jak mówisz, taki długi słup, po którym jedzie winda oszklona z widokiem na miasto i na górze taki spodek jakby, w którym jest impreza, gra zespół, jest restauracja, na samym szczycie jest w ogóle taki taras widokowy, gdzie ludzi od, od przestrzeni na zewnątrz oddziela tylko zwykła barierka i... Wiesz, te sceny otwarcia one zawsze były no, fajne, nie? Oczekiwało się, co wymyślą, co tutaj będzie. No, nic nie przebiło dwójki. Scena otwarcia z dwójki to jest scena, która do dzisiaj funkcjonuje i w sferze memicznej, i, i w zasadzie gdzieś tam w głowie całego pokolenia. Ale mnie się ta scena w szóstce szalenie podobała. E, tutaj mamy tyle rzeczy e, wrzuconych, tak e, różnorodne śmierci, tak, e, takie straszenie, wiesz... E, lękiem wysokości, mamy ludzi płonących, wybuchy, mamy e, nagłe śmierci bardzo wielu osób, co ja bardzo lubię. Mamy, e, mamy też brutalne, <laughs> nagłe. w sensie ja lubię te nagłe śmierci. To jest dla mnie coś, co wiesz, mm -hmm. oczekujesz, oczekujesz, a tu nagle masz gdzieś tam zmiażdżoną osobę, albo połamaną, albo przeciętą na pół. Coś, co, co cię bierze z zaskoczenia. I tutaj też to mamy. E, no, dzieje się naprawdę bardzo dużo w tym rozpoczęciu i to jest zrobione świetnie. No, ta szklana podłoga. To, to ja mi się stopy pociły po prostu jak tam siedziałem i jeszcze nic się nie działo, oni tylko tańczyli na niej, ale ja wiedziałem co się za chwilę stanie, by mnie tam niczym nie zaciągnęli na tę wieżę, za żadne pieniądze bym na nią nie wjechał, nie? bym tam siedział skulony i płakał yy, gdzieś tam na, na, na, na jakimś fragmencie podłogi, który nie jest oszklony. Ty byłeś u nas na Wydziale Filologicznym w Łodzi na Uniwersytecie Łódzkim, bo tam jest kapitularz. Tak, ale u was jeszcze to nie jest tak straszne jak tam. Tak, tak. Ale i tak też jest straszne. Też szaleniec to projektował. Ale odwiedzają nas czasem licealiści, nie? W sensie ludzie z zewnątrz. Teraz też zresztą w przyszłym piątek prowadzę warsztaty dla licealistów, takie trochę promocyjne, na zasadzie żeby ich zachęcić do tego, żeby potem u nas studiowali i u nas jest przeszkona podłoga przy samych schodach, tak? Większość podłogi jest normalna, ale przed wejściem na schody i przy zejściu z nich zawsze są takie dwie wielkie, czy cztery wielkie szklane płyty i teraz one po pierwsze są ubrudzone od chodzenia, już starte, po drugie w którymś momencie naklejono na nie taką folię z takimi kropeczkami, żeby było widać, że to nie jest całkowicie przezroczyste nawet tak będzie idealnie umyte, żeby ludzie się nie bali, że to jest dziura w podłodze. Ale jak ja pierwszy raz wszedłem do budynku, no to ja też podskoczyłem w momencie, gdy się skapnąłem, że wchodzę na to szkło, no bo mózg mi zgłupiał, nie? Właśnie zobaczył, że ja widzę wszystko pod spodem, a to było czyściutkie, wiesz, świeżo oddany budynek do użytku, więc prawie zawału dostałem. Podskoczyłem, to ten skok mi nic nie dał, bo i tak skoczyłem na to szkło, jakby go nie było, to i tak bym się zapił. Ale no właśnie nigdy tego nie zapomnę, i tutaj jak to zobaczyłem, to właśnie te wspomnienia wygociły i też sobie pomyślałem, co za kretynizm, nie? W sensie, gdyby chyba się tam chociaż było jakieś zabezpieczenie pod spodem, albo gdyby chociaż to było jakoś też oznaczone to szkło, ale oni tam widzą wszystko przez nie, więc to, jak ja nie mam lęku wysokości ogólnie, no to na mnie to też robiło wrażenie. Więc tak, to już na start robi wodę z mózgu i sprawia, że siedzimy jak na szpilkach. Powiem ci, że odrobinę się zastanawiam, że ta scena nie jest przefajnowana, nie, że tam troszkę za wiele tego naćkali, ale mimo wszystko ja to kupuję, bo to jest zrobione jednak z pomysłem, z jajem, bo to tak brzmi dramatycznie, ale ta scena jest mimo wszystko zabawna też. Tam są zabawne momenty. Yy, nie wiem, tam leci w którymś momencie, szybka pamiętam jaka piosenka, ale o, o spadających kroplach deszczu coś. I w tym momencie ludzie spadają z nieba na <śmiech> pracowników, którzy tam są na dole. Więc to jest zrobione z przymrażeniem oka, no ale jednocześnie emocje wywołuje. Tam też są dzieci w ogóle na górze, nie? Więc Ginie naprawdę cała masa osób w taki dramatyczny sposób. No a potem przenosimy się do tej współczesności i tak jak zauważyłeś, okazuje się, że to drugie przebudzenie przenosi nas do innej postaci, do wnuczki protagonistki, która przeżyła tę scenę początkową, miała wizję i potem dzięki tej wizji przeżyła tę katastrofę w tej wieży. I właśnie dręczą ją te koszmary, dlatego ona jedzie w te godzinne strony i powoli poznaje historię tej swojej babki. Też okazuje się, że właśnie śmierć powoli sięga po jej rodzinę, że te wizje to nie jest przypadek, tylko że tutaj zaraz będzie się działo. Jak ci się podobało to przeniesienie? W ogóle no, my widzieliśmy zwiastuny, więc wiedzieliśmy, że to nie będzie się rozgrywać całkowicie w przeszłości, ale jak to oceniasz? Znaczy ja ogólnie oceniam to mega. Uważam, że to jest naprawdę fantastyczne zagranie, tylko tu trzeba wejść głębiej, a nie wiem czy to jest już strefa, żebyśmy sobie o tym dyskutowali. Eee, no to no może bo... jeszcze za moment rozwiniemy. Mhm, tak. No ale rozwijając, no wiesz, wiemy, że nawet nie wchodząc w spoilery, to co tutaj już powiedzieliśmy, wiemy, że babcia tej postaci doświadczyła tego, co znamy z tej serii, no i wiemy, że doczekała się wnuków, czyli musiała to przeżyć, więc tutaj mamy oszukać przeznaczenia na dużo większą skalę pokoleniowe i te wizje przechodzące z pokolenia na pokolenie, gdy, nie wiem, ktoś tam wyżej ma, jest już na, na granicy śmierci, no to śmierć ma dużo do uprzątnięcia i to jest bardzo fajne zagranie, nie tylko w kontekście tego filmu, ale tak naprawdę w kontekście całej serii. To pada na zwiastunie, że nie powinniśmy byli się wyrodzić czy coś takiego. Mamy do czynienia z rodziną. To też jest zmiana, nie? bo dotychczas to były raczej paczki znajomych, czy nawet nie do końca znajomych ludzi, a teraz jednak to jest, jest rodzina, dwa małżeństwa z dziećmi powiedzmy. Czy to jakoś wpłynęło na to, jak obcowałeś z tym filmem? Bo ja mam wrażenie, że emocjonalnie to też działa trochę lepiej tutaj, bo my czujemy... No jednak, gdy ginie twój kolega, nawet jeżeli to był, nie wiem, tam możesz mieć dobrego przyjaciela, ale no, ginie też jakiś dalszy kolega, taki trochę mniej ważny dla ciebie, no to, to jest uderzenie, no ale nie aż tak wielkie. A tutaj jednak, gdy ginie ojciec, wujek, córka, syn czy coś takiego, no to to jest większy ciężar chyba emocjonalny, nie? Tak, na pewno to też. Plus, ja nie wiem, czy to nie jest po prostu dobrze odegrane przez nich, bo ja mam wrażenie, że nie wiem, czy nie pierwszy raz dostaliśmy grupę ludzi, którymi naprawdę się przejmowałem, którzy mhm. byli czymś więcej na ekranie niż postaciami do odstrzelenia, bo... No nawet teraz jak odświeżyłem te, te serię. Ja nie twierdzę, że tam było źle, bo było okej. Okay. I też niektóre śmierci, no nie chciałem, żeby ludzie umierali, ale, ale jednak to były zawsze właśnie taka paczka kumpli i w pewnym momencie ktoś odkrywa, że giniemy, za chwilę odkrywa w jakiej kolejności będziemy ginąć i po prostu sobie giną, nie? I są do odhaczenia. A tutaj jakoś e, nawet nie myślałem o tym, że to dlatego, że to rodzina. Myślałem, że to jest po prostu tak fajnie rozpisane i rozegrane relacje między nimi, że udało się wzbudzić sympatię z e, widzem, ale faktycznie może to też e, jest element, jest jakiś tam, wiesz, jakiś fragment tej układanki, e, no ale podsumowując, chyba pierwszy raz e, naprawdę e, jakieś tam czułem e, jakąś więź, jakieś emocje z tymi bohaterami. Mm -hmm. Ja też miałem takie wrażenie, bez odświeżania, tak? Ale tak na czysto, że jednak wcześniej to wyglądało trochę inaczej, no bo to tak jakbyśmy, nie wiem, na Kingowej Majówce zaczęli ginąć, tak? No to umówmy się, jakby tam część osób zginęła, to ty byś pewnie okiem nie mrugnął, no. No, no nie, no to jest moja rodzina. Nie no, taki żarcik, ale e, już tak teraz na poważnie, e, ale tam też łatwiej było zantagonizować te postacie, nie? Właśnie rozdzielić je czy coś takiego i to trochę było takim typowym horrorowym tropem. Ja to tak przynajmniej mam w pamięci zapisane. A tutaj oni jednak się bardziej trzymają razem i czuć, że im naprawdę na sobie zależy. Jest kilka takich scen, gdzie te emocje wylewają się trochę z ekranu jest jeden wątek, który mnie zmiażdżył totalnie, ale to rozwiniemy w strefie spoilerowej, bo jedna postać doświadcza tutaj tak strasznych rzeczy, że to się w głowie nie mieści i nie chodzi tylko o ewentualny zgon, ale też o wszystko wokół. Wątek rodzinny jest świetnie rozpisany i też on jest o tyle fajny, że no, mamy ten pod tytuł, nie Bloodlines w ogóle, tak? W język krwi po polsku. Więc tym bardziej fajnie, że to nie jest tylko po prostu lekkie odświeżenie formuły, tylko no poszli w to tak bardzo świadomie. No teraz jak o tym myślę, to to jest tak jak mówisz, bo nawet jeśli to jest rodzina z problemami, bo jest jak z problemami, to... Mhm. Od początku widać, że tam jest bardzo pozytywna relacja między nimi, nie? Nawet jak gdzieś tam sobie wyżygują, że nie było cię dawno, nie odzywałaś się, w ogóle nie wiesz nic o naszym życiu, to to nie jest na zasadzie dramatów z reality show, tylko oni jak, wiesz, jak ona przyjeżdża, to się tulą, się witają, rozmawiają mhm. ze sobą, to jest taka przyjemna rodzina, nie? Jak, a jak um... tego nie okazują, to właśnie żeby pokazać, że tak mi na Tobie zależy, a tym no. nie wystawiłaś, nie? To też no, Wiesz, ten jak wiek. mają imprezę, jak mają stypę nie? pierwszą, to to też jest zupełnie co innego niż jak wcześniej widzieliśmy jakichś tam studencików czy jakichś licealistów, którzy mieli swoją imprezę nie? gdzieś tam na basenie z chlaniem i bzykaniem. Nie? Tak, to właśnie do tego mówię. inaczej to oddziałuje na emocje i moim zdaniem to wychodzi tej serii na plus w tym konkretnym wypadku. Dobra, no to pewnie zaraz porozmawiamy trochę o zgonach, na razie bez a w strefie spoilerowej zapytam Cię na, oczywiście o ulubioną scenę tutaj, ulubioną, czy najbardziej makabryczną, czy taką, która Ci zapadła w pamięć, ale na razie że tak ogólnie mam do Ciebie pytanie, z którego odświeżałeś te filmy, bo tutaj już zwiastuny sugerowały, że śmierć jak gdyby działa bardziej strategicznie i logicznie. Chodzi o to, że przygotowuje nie tylko to takie domino, nie, że element poruszy drugi, drugi poruszy trzeci, trzeci poruszy czwarty czy coś, ale miałem wrażenie, że ona w tym filmie, ona ta śmierć, tak personifikuje ją, przygotowuje więcej opcji, pułapki niż tylko jedną. Tak? Że to nie chodzi tylko o to, żeby to było niespodziewane, trochę też kampowe, kiczowate przez to, ale fajne, zaskakujące, ale też, że rzeczywiście tutaj czasami świat przedstawiony to jest taki poligon nie? z masą min i my się mamy zastanawiać, która mina wybuchnie po prostu ale albo to jak uniknąć tych wszystkich min. nie serii, ale to tak jest, to tak było też wcześniej. Może tego nie pamiętasz, ale tak było, że wiesz bardzo długo ci sugerują, że to będzie coś, że ktoś na coś wdepnie, leży jakiś gwoździk i widzisz jak te stopy koło tego gwoździka chodzą i tylko czekasz, aż wdepnie, a on nie bierze udziału i na przykład dopiero później w, w, w, kto inny w to wleci i poruszy zupełnie co innego i ta śmierć będzie gdzie indziej. To tak, tak bywało. No dzisiaj oglądałem piąt, nie, to w czwórce było. Pomimo tego, że beznadziejna scena z dubaniem w paznokciach, to tam. Też ała, była masa ała. rzeczy i tylko mhm. się czekało, co wybuchnie i, i które to, y, która z tych pułapek, które widzimy zadziała, a, zadzia a działało zupełnie co innego ostatecznie, nie? To, to, mhm. tak, to tak często bywało, że się buduje napięcie, to, to napięcie buzuje, buzuje, buzuje, a nagle bez ostrzeżenia zupełnie co innego odrywa komuś głowę, miażdży, łamie czy, czy strzela w kogoś. Yy, yy, ta, ta seria była tak pisana mniej więcej. I też było okay, tak jak się tutaj, że te pułapki prostu, oni nie? czasami zauważyli i sprzątali, e, bo też tutaj jest ta scena z typy, to przecież tam jest wszędzie rozrzucone, tu jest szkło, tu jest no tak. e, grabie pod trampoliną, e, tutaj ktoś puszkę odkłada i widać, że zaraz ona się przewróci, czy tam szklankę i, i to, ta, to, to mniej więcej tak działało Tu grill, tu, tu coś tak, mhm. Tak, dokładnie. Dobra, no to o samych zgonach tak ogólnie, czy jesteś usatysfakcjonowany jako fan i fan horroru tym, jakiego rodzaju tutaj zagrożenia na naszych bohaterów scenarzyści sprowadzili? Bardzo, bardzo jestem zadowolony. Było kilka takich, <śmiech> które mnie po prostu wykręcały i tam się wyginałem w kinie. Było, było też sporo takich zabawnych, które, znaczy może nie sporo, ale przynajmniej jedno było takie zabawne w tle, to ja się po prostu kulałem ze śmiechu, przynajmniej w początkowej fazie, Całe, te, cała ta sekwencja scen, naprawdę jest to dobrze zrobione, są różnorodne i, i bardzo fajne i wielokrotnie bardzo brutalne, ale też takie, które po prostu wykręcają gdzieś tam i tylko czekasz, co się wydarzy. Mm -hmm. Tak, ja potwierdzam, ja byłem sam na sali kinowej i bardzo dobrze, bo w jednej sekwencji ja zleciałem z fotela, <śmiech> się tak wyginałem, że autentycznie się zsunąłem i obudziłem się, znaczy obudziłem się, no nagle byłem na podłodze i się szybko podniosłem oczywiście, ale no to było intensywne bardzo doświadczenie, też potwierdzam, że część scen jest zrobiona znowu z jajem. I także rzeczywiście się uśmiechamy pod nosem, ale po chwili znowu się łapę za twarz, za ucho, za oko, za nie wiem, krocze, za brzuch, za coś tam, bo moja wyobraźnia czuciowa reaguje bardzo intensywnie. Podoba mi się właśnie to jak ten film pogrywa z ryzykiem świadomie właśnie rozrzucając te tropy które czasami nic nie robią albo nic nie robią na początku, a potem do nich nagle wracamy. Cały czas siedzę jak na szpilkach oglądając tutaj te poszczególne sekwencje. Podobają mi się te zbiegi okoliczności, które prowadzą do zgonów, które cały czas są totalnie niewiarygodne momentami ale to jest zaleta, no bo czyni to wszystko pełnym suspensu tak? rzeczywiście podbija te emocje o kilka poziomów w górę Podoba mi się podoba też zaskoczenia, się... bo ten film zaskakuje kilka razy e, mhm. oczekiwaniami. W sensie myślisz, że coś się wydarzyło, a on cię zaskakuje. Tak za dwa razy miałem, e, że się mhm. nie spodziewałem takiego obrotu sytuacji. Podoba mi się, że ten film znów na mnie zadziałał tak jak dwójka w kinie, gdy ją oglądałem 20 3 lata temu, czy 22 lata temu w tym samym kinie zresztą go oglądałem. Ja, ja to pamiętam, ten seans, bo pamiętam jak wyszedłem z kina i dosłownie moje... Postrzeganie szczegółów wokół mnie było podkręcone o kilkaset procent. Wiesz, każdy element, który gdzieś tam ktoś odkłada długopis i mu spada, jakieś drzwi skrzypią głośniej niż zwykle i to na mnie oddziaływało. Ja pamiętam, jak wyszedłem z kina po dwójce, te 22 lata temu, pamiętam jak na przejściu dla pieszych stałem i te światła to po prostu mam tak ostro wyryte w głowie, jak one migały z czerwonego na, na zielone, a a teraz miałem dokładnie to samo, bo mi się w, w pewnej scenie, no to tak stwierdziłem, że do ubikacji muszę pójść, a że miałem blisko przy samej sali, to tak wybiegłem, żeby szybko załatwić i dosłownie każdy szczegół, wiesz, tam w multikinie są te kible zamykane na te takie zasuweczki no to mhm. tam one często są poluzowane, rozluźnione, to, to wszystko dosłownie rejestrowałem, nie? I drugi raz ta, ta, takie miałem odczucie po filmie i właśnie pierwszy raz to te wiele lat temu również w kinie dwójka tak na mnie podziałała. Mhm. I tych drobiazgów tutaj jest wiele, ale one też nie są rozrzucane tak bezmyślnie nie? Tylko... Nie każdy musi zabić, ale każdy być jakoś tam istotny w którymś momencie filmu. Tutaj nawet pada taki tekst ze dwa razy z ekranu, że w domu można umrzeć na tysiąc sposobów, czy jesteśmy w szpitalu, to można umrzeć na tysiąc sposobów. I to rzeczywiście czuć, tak, że każdy z bohaterów może umrzeć w każdym momencie. I tak jak zauważyłeś, film zaskakuje, no bo bohaterowie próbują analizować, tak? w jakiej kolejności powinni umrzeć, czy w jaki sposób, czy coś tam. Czasami już myślimy, że wszystko wiemy, ale potem się okazuje, że no nie, czegoś nie wiedzieliśmy, jednak dzieje się inaczej. Albo czasami myślimy, że, ktoś, że komuś nic się nie może stać, a się dzieje. Albo, że ktoś już jest po prostu w takich terapatach, że musi umrzeć, a tu jednak nie umiera. Tych zaskoczeń jest sporo. Śmierć cały czas wisi w powietrzu, nawet dosłownie, bo tutaj mamy element w postaci... Nie wiem, czy to było wcześniej, ale że jak śmierć nadchodzi, no to na przykład te chińskie dzwonki i tam jakieś inne takie ta, elementy ta, to, to się poruszają. Śmierć, ty tutaj powiedziałeś, że personifikujesz ją. Ona była jako istota, e, która, którą dało się odczuć i fizycznie i oni odczuwali chłód i wiatr zaczął wiać i gdzieś tam... No, no i za każdym razem były wizje. Za każdym razem była jakaś postać, która miała wizję e, śmierci, które ostrzegały, w jaki sposób ktoś e, następny umrze. E, ale to, to, to, co mówisz jeszcze wracając do tego, że w domu czy w szpitalu można umrzeć na tysiąc sposobów. Kurczę, tu jest przecież scena jak oni wchodzą do szpitala i są zwykłe obrotowe drzwi, nie? I ona, ona ma napięcie, nie? Oni wszyscy tak y, patrzą na te drzwi, a ty się śmiejesz, a jednocześnie wiesz, że coś się może stać. I oni wchodzą pojedynczo, bardzo powoli. E, fantastycznie to wygląda. A za chwilę z kolei dwójka bohaterów fajnych, których bardzo lubimy, ale jednak trochę głupich e, wymyśla swój arcykretyjski plan i robią z tą maszyną z przekąskami takie rzeczy, że chwilę wcześniej, wiesz, na, na palcach wchodzili w obrotowe drzwi, a potem mm, sami się proszą 10 razy o, o zabicie zanim śmierć nadejdzie, nie? Mm -hmm. A to akurat e, w sumie jest e, ciekawe, bo ty nie wiedziałeś trailerów, ale zwiastuny sugerowały, że te drzwi też będą zabijać. Więc ja to w ogóle byłem mega zaskoczony, bo ja byłem przekonany, że oni świadomie są tacy ostrożni i że mimo tej ostrożności tam się coś stanie. Bo no na tak, ale widać wiesz, pe... krótki teaser też zwiastował, że szkło w e, szklance zabije. Mhm. Widziałem tą serię taką plakatów, bardzo fajnych, gdzie na pierwszym planie widzimy Zagrożenie, a w tle tam y, jakąś taką rozmazaną osobę, na przykład gdzieś tam siedzącą na ławce albo na y, jakiejś huśtawce mhm. się bojającą, no to tam też były grabie, tam też był ten fragment szkła. No nic z tego nie zabijało ostatecznie, nie? Ale nie, tutaj była jest scena usnięta, to, totalnie, w sensie, y, że nakręcono to, a ostatecznie to nie weszło do filmu. Zostało tylko na starych zwiastunach. Czyli nie tylko sugestia, tylko dosłownie zmieniono jedną rzecz. Ale <głos> abstrahując od tego, nie, to ja tego nie oceniam negatywnie, czy coś. Czemu nie? Tak jak uznali, że mają inny, lepszy pomysł, to bardzo dobrze. Zresztą właśnie, jako że ja wiem, co tam było, no to nawet myślę, że dobrze, że pewnych zmian dokonali. Te zgony, tak jak mówimy, czyli są krwawe, są zaskakujące, są ciekawe. Podoba mi się też to, że śmierć nie wszystkich chce dopaść. Tutaj zostaje nam wyjaśnione w lore, dlaczego tak się dzieje i to też wpływa na nasze emocje, nie? No bo gdy dowiadujemy się, że nie każdy jest na liście śmierci, no to traktujemy te osoby jako nieśmiertelne i to pozwala też, znaczy nieśmiertelne może nie tak dosłownie, ale na zasadzie, że no w tym momencie nie powinno się nic stać. Tak? Kiedyś umrą, ale raczej nie w tym trybie przyspieszonym w ramach odhaczania przez śmierć zaległości i z tym też film bardzo sprawnie pogrywa. O Jezu, to bo to jest wałkowane od sześciu filmów. W jaki sposób mamy pokonać ten plan i to co film pada, że albo jak kogoś zabijesz, albo jak udać się przeskoczyć cykl i za każdym razem i tak ten cykl się albo resetował, albo zmieniała się jego kolejność, albo e, powracał pętlą i zaczynał od nowa. Także to, to, to tam zawsze. To, to jest akurat taki schemat, więc tu nikogo nie można traktować jako nie Ale to jest Osoba, która w ogóle nie powinna umrzeć niby, nie? You don't cheat with death, you don't fuck with death. Masz rację, tak. Dobra, czyli fabularnie wszystko oceniam pozytywnie, a jak od strony technicznej? I te zgony, i cały film oceniasz? Ja na początku miałem trochę problem, bo ta pierwsza scena, jak ta, cała ta restauracja wygląda spoko, ale tam jest kilka takich trochę sztucznych ujęć, które wyglądają jak z jakiegoś, nie wiem, Supermana z lat 70 -tych, 80 -tych. Trochę widać tam ja nie wiem wrażenie. Nie I odczułem. pierwsza scena na cmentarzu też wyglądała dziwnie, bo cała reszta efektów i już same zgony potem mi się bardzo podobały. Tam nawet to wygląda tak na... Nie wiem, jaki ten film miał budżet, nie sprawdziłem w końcu, ale to wygląda dobrze po prostu. Na samym początku trochę się bałem. Nie, ja nie miałem takiego momentu. Mnie ta pierwsza scena tak chwyciła, że tam nie widziałem nic, co by mi przeszkadzało i przez cały film nie miałem takiego momentu. Od strony technicznej na chwilę obecną, na dzień dzisiejszy bardzo mi się to podobało. Mhm. A ścieżka dźwiękowa? Nie zarejestrowałem. W sensie wiem, że w pierwszej scenie mamy tam muzykę z lat 60 bodajże, ale potem to tyle. Jestem w stanie właśnie powiedzieć. Właśnie to jest Raindrops Keep Falling on My Head, ta piosenka, tak gdy padają ciała z nieba. Ale to jest właśnie sporo piosenek tak wrzuconych trochę jak w Strażnikach Galaktyki, nie? jak u Jamesa Gana? Mówisz? Nawet jest chociażby Depina Colada Song fajnej w sumie scenie. Oczywiście to nie robi aż takiego wrażenia jak tam, no i też muzyka nie jest tak istotna jak w życiu naszego Starlorda, ale też mi się w miarę podobała. Tak czasami to są takie wybory w sumie dosyć proste yy, muzycznie, ale fajnie, że film yy, się z tym bawi i to też jest takie bardzo rozrywkowe tutaj, ta ścieżka dźwiękowa. Dobra, w sumie masz rację, w sumie już sobie przypomniałem, za dużo oszukać przeznaczenie przez ostatnie kilka dni wchłonąłem mhm. i trochę mi się miesza. To jeszcze może nie będziemy mówić o szczegółach, ale powiedzmy, że ten film jest jednak mocno związany z poprzednimi filmami, jest masa nawiązań, jest rozwinięcie lore, wyjaśnienie nawet kilku rzeczy, wyjaśnienie czy dopowiedzenie kilku szczegółów do poprzednich filmów, czego teraz się totalnie nie spodziewam. Ja myślę, że to będzie jednak nowy start coś po prostu delikatnie powiązanego, tam może wspomną jakąś katastrofę z poprzednich filmów, a tu się okazuje, że no to jest bardzo, bardzo mocno powiązane. Jest bardzo fajnie to zrobione, bo po pierwsze jest masa takich fajnych nawiązań, delikatnych, czyli na przykład pojawia się jakaś rzecz, która też była w innym filmie i uczestniczyła w którejś ze śmierci, ale to nie jest tak po zrobione. To są rzeczy, mhm. które jak, jak nie doczytacie albo nie jesteście bardzo, bardzo na bieżąco, to wielokrotnie ich nie zauważycie i to nie wpływa na odbiór filmu, ale no też gdzieś tam czasami pojawia się coś ikonicznego i to jest fajne, bo, bo jest naprawdę dobrze zrobione, jest sporo nawiązań takich ciekawych plus to co mówisz według mnie, ja tak przynajmniej interpretuję ten film, on w zasadzie jest prequelem całej tej serii i tak spina ją w jedną wielką opowieść ale to chyba nie pada otwarcie z ekranu, to ja to tak czytam no i plus pojawia się tutaj Tony Todd, co nie jest żadnym spoilerem i to jest fantastycznie zrobione, bo Tony Todd wystąpił w trzech filmach, jeżeli dobrze pamiętam, z całej serii. Jedynce, dwójce i piątce. W piątce miał trochę większą mhm. rolę i to zawsze była taka dziwaczna postać. Jakiegoś faceta, który pracuje na cmentarzu, w prosektorium, e, który coś wie, wie więcej, ale nie wiadomo co, który, e, który ma jakąś wiedzę na temat nawet bieżących bohaterów, którzy mają ginąć, który zawsze ma jakąś tam radę, która tak naprawdę e, w niczym nikomu nie pomaga, ale coś tam ma do powiedzenia i patrząc na te pięć wcześniejszych części to było fajne, no bo mieliśmy cameo ikonicznego aktora z horrorów, ale no umówmy się głupiutkie i niezrozumiałe totalnie i wiesz, wiedzieliśmy, że tutaj występuje Tony Todd już naprawdę na granicy no niewiele przed śmiercią nierozpoznawalny jest ja, autentycznie, jakbym nie wiedział, że to on ja bym go nie rozpoznał, nawet po głosie chyba znaczy ja go widziałem y, też jeszcze niedawno w różnych materiałach takich związanych z kinem, więc ja go akurat rozpoznałem, ale tak, no już rzeczywiście ale, jest u kresu sił. Ale ten jego występ jest e, przewspaniały, bo on e, odpowiada na te pytania, które ewentualnie sobie zadawaliście, kim była ta postać. Nagle to wszystko nabiera rąki nóg, to po pierwsze, a po drugie jest to jedno chyba z najfajniejszych pożegnań aktora na ekranie, jakie widziałem, wpisujące się w film, wpisujące się w uniwersum i, i naprawdę łapiące za serducho. Mm -hmm. Znaczy to zabrzmi źle, ale to wygląda trochę tak jakby ta seria istniała pod tę scenę nie? W sensie, jakby to wszystko było właśnie planem jakimś, bo no. niesamowicie jak dobrze to zagrało i to co postać właśnie Warfa tutaj mówi nie, na koniec i w ogóle jak wychodzi <laughs> ze sceny to, to jest niesamowite nie, rzeczywiście i że to działa i filmowo i tak metatekstualnie nie? tak życiowo, gdy wiemy no, jak aktor odszedł no, i tak dalej ja się totalnie zgadzam i co jeszcze ważne, bo, bo takie pytania padały do mnie, czy ja muszę odświeżać serię, nie, to wszystko działa autonomicznie też, ten, ten film jest jak Aha. najbardziej zamkniętą całością, ale jeśli pamiętacie, a tak naprawdę wystarczy, że, żeby to ogarnąć, żeby ogarnąć to, o czym mówię, czyli to takie fajne zebranie w jedną wielką klamrę całej tej serii, to wystarczy świadomość, że ta seria istniała i świadomość, że istniała taka postać jak... E, e, Ward, grany przez Tonego Toda I tylko wystarczy to, że pamiętamy, że był ktoś taki dziwny. A jak nie wiecie, ale wiecie, że aktor odszedł rok temu, no to, to i tak działa fajnie, nie? Już. No, ale tak naprawdę tylko nawet jak to. nie wiecie tego wszystkiego, nawet jak jakimś cudem nie wiecie, że istniało pięć wcześniejszych filmów o oszukać przeznaczenie, to ten film i tak działa autonomicznie. Mhm, tak. Co jest też wielką zaletą. No dobrze, no to myślę, że bezspoilerowo powiedzieliśmy o wszystkim. Ty powiedziałeś już na starcie, nie, że dla ciebie to jest najlepszy film z całej tej serii. No ja nie odświeżałem, więc ja takiej tezy nie postawię, ale myślę, że jest to prawdopodobne, bo on jest po prostu świetnym horrorem, tak? Od strony rozgrywkowej wybitne kino. Tak ogólnie no to, to jest też dla mnie jakieś, nie wiem, 8 na 10 spokojnie nie mogę dać temu filmowi. Naprawdę yy, bardzo przyjemny sens. Tak jest. Jak najbardziej. No dobrze. No to wszystkich, którzy filmu nie widzieli, a chcą go zobaczyć, dziękujemy za uwagę. Miłego seansu. A całą resztę zapraszamy na strefę spoilerową. Do usłyszenia za chwilę. Uwaga! Spoiler! Witam Cię ponownie, fanatyku tatuaży i kolczyków. Witam, witam. No i myślę, że zaczniemy od właśnie ulubionej sceny śmierci. Ulubionej, najciekawszej, najbardziej zapadającej w pamięć. Ty wspominałeś, nie? że też się tam wiłeś, że Cię zaskoczyła jedna, że inna Cię wykręciła. No to możesz teraz powiedzieć, o których była mowa. Znaczy bardzo podobała mi się scena, ale to nie, o, o tych akurat nie mówiłem. Podobała mi się scena przecięcia windą w, w scenie otwarcia, bo to jest właśnie jedna z tych takich bardzo brutalnych, nagłych, które biorą cię z zaskoczenia. E, podobała mi się scena śmierci. I to jest nawiązanie, bo w dwójce chyba nie też była winda. Tak, ale trochę inaczej. To już mhm. bardziej śmieciarka jest podobna do dwójki, bo tam po prostu głowę obcięło. Mhm. Ale tak, to jest nawiązanie. Podobała mi się scena śmierci chłopaka babci, bo to, jak on wisi na tym ostatnim fragmencie szkła, który tam jest, to, aaa, to to to mnie wszystko bolało. I ja w sumie lubię, jak jest dobrze nagrane, jak ludzie spadają. W piątej części to było bardzo też dosyć dobrze zrobione, jak tam most się zapadał i ludzie spadają i mhm. rozbijają się różne rzeczy, które mijają po drodze, ale te śmierci, o których mówiłem, no rozbawiła mnie niesamowicie, przynajmniej sam początek śmierć Julie, czyli śmieciarka, bo mamy, <śmiech> ma, mamy to, tam mamy całą sekwencję zaskoczeń, bo jesteśmy przekonani, że jeden z bohaterów Erik umarł, bo za chwilę przejdę, bo to jest chyba numer jeden. Umrze, nie umarł jeszcze. Nie, jesteśmy przekonani, że on już umarł, bo scena w salonie tatuażu była wcześniej. A, uh -huh. Tam już był pożar, wybuch i wszystko. I nasi bohaterowie też jadą z myślą, że on umarł, bo nie odbiera żadnych telefonów, a on nagle tam przed domem sobie stoi. I to jest takie w ogóle, co tu się, się dzieje, nie? I uh -huh. ja się kulałem ze śmiechu, jak oni idą i próbują go przekonać, e, że śmierć ma plan i w ogóle nas pozabija. Po drodze mijają różne rzeczy, a ona uważaj, uważaj na, to, na tych na te dzieci, co grają w piłkę. Uważaj na tego pana z dmuchawką. Uważaj na tę piłę. I on się w końcu zatrzymuje. Uuu, a co oni mi zrobią? I ona tak na poczekaniu wymyśla. Mm, on dmuchnie liśćmi w dzieci i, i w ich oczy one kopną piłką w drzewo i spadnie piła i cię zabije i on tam się w głowę stuka, nie? a potem mamy scenę, gdzie widzimy cały czas, że nadjeżdża śmieciarka w tle. No, ona przyciąga nasz wzrok, ale na ekranie się dzieje coś nie? i bija ich siostra. I cały czas widzimy tę śmieciarkę, jak ona odjeżdża już e, i widzimy Ale tam te jest siostrę. mało tego, bo, bo oni też wtedy mówią, nie zbliżaj się, nie? A im zaczyna kopulować jest ze śmieciarką. żart. Ale wiesz, jak ta siostra jest już przy tej śmieciarce i ta cała sekwencja zdarzeń, którą ona na prędce wymyśliła, się odbywa, <śmiech> Czyli facet dmucha ty liśćmi w dzieci, one kopią piłkę, spada piła i ta jeszcze się przewraca, wpada do śmietnika, a śmieciarka ten śmietnik zabiera, automat zabiera i wrzuca ją do środka. No ja byłem tam spłakany ze śmiechu w tym momencie. Aczkolwiek potem śmierć jest... E, ha, no bo dziewczyna zostaje zmiażdżona w taki sposób, że widzimy jej twarz, która jest przecinana, miażdżona, a, a, mocna. No ale chyba numer jeden mhm. to jest nie śmierć właśnie, tylko całe to podprowadzenie z Erikiem dzień wcześniej i z tymi wszystkimi kolczykami, ten łańcuch, który mu się zaczepia na kolczyku na nosie. Ja mam duży problem z biżuterią, <śmiech> nawet w normalnym funkcjonowaniu podejrzewam, że jest to jakieś nie wiem, coś, co powinienem leczyć, bo ja mam ogólnie problem z biżuterią, ona na mnie źle oddziałuje, nie rozumiem, jak ludzie mogą nakuwać swoje Ale ciało. Ale kolczyki? Czy... Tak, tak, zwykłe, nawet normalne, zwykłe w uszach kobiece, źle na mnie działają. No, nie, nie daję tego po sobie poznać, ale nie jest to coś, co działa na mnie komfortowo i tak jak mówię, no trochę nie rozumiem idei przebijania swojego ciała, żeby zawieszać na nim ozdoby, to jest coś, co jakoś na mnie... A, a tutaj mamy jeszcze dodatkowo cały czas podprowadzenie, że to zostanie wyrwane z ciała i to nie. mnie tak bolało, że... A. Ja cię uprzedzałem, nie? I ty napisałeś właśnie, że tego się bojasz najbardziej, a ja napisałem, że mało tego, mamy dwie takie sceny. No ta druga no, nie ale... była taka zła. Jak one już wylatywały szybko, były wyrywane, ona mnie aż tak nie bolała. Ale ta pierwsza, gdzie cały czas ten łańcuch się naciąga i on wchodzi na krzesło, wchodzi na stół, wchodzi na oparcie krzesła i mówię, w końcu spadnie i będzie im widzieć na pewno dużo wyrwanego. no. no, no ale ja też, w ogóle to jest epicka scena, bo ona jest mega kiczowata i głupia, bo łańcuch od żyrandola jakiś spod sufitu spada i tak idealnie spada, że to ostatnie kółko łańcucha zapina się na kolczyku w nosie bohatera, no to jest tak głupie, że to też powinno być zabawne, nie? Pewnie większość osób się zaśmieje w tym momencie, ale ja po prostu zaraz potem zacząłem wyciągać szyję w górę, nie? No bo ja już zacząłem właśnie myśleć o tym, że mu ten nos wygwie, i z tą krzaką cząstką i wszystkim, więc już na samą myśl o tym ja nawet teraz podnoszę głowę do góry, nie? żeby jakby mnie pociągnęło, to żeby jeszcze chwilę dłużej przeżyć, może coś z tym zrobić. I on nie może tego właśnie łańcucha rozpiąć, walczy z nim, tam jeszcze to pomieszczenie zaczyna płonąć. A czy To by płonąc, go nie zabiło, nie? Umówmy się, wyrwałoby mu kawałek ciała i, i byłoby po krzyku, <śmiech> No... Ale po prostu to jest tak nieprzyjemne na samą myśl, że ja też wtedy się zwijałem strasznie. Co ciekawe, właśnie Erik przeżywa i potem ginie, prawie, prawie ginie, przepraszam, nie ginie, ale prawie ginie jak blondynka z jedynki, czyli wchodząc nagle na ulicę pod tam autobus chyba, czy jakąś tam ciężarówkę. Ostatecznie jednak w ostatniej chwili się zatrzymuje i ten pojazd przejeżdża. Co ciekawe, bo to jest też nawiązanie po prostu do wcześniejszego filmu, ale mamy też fajny foreshadowing w obrębie tego szukać przeznaczenia 6, bo Erik pracuje w tym zakładzie tatuażu i piercingu. I jego śmierć będzie ostatecznie związana z piercingiem. Nie z tym łańcuchem na początku, bo wtedy jakoś tam się oswobodził, ale z samym piercingiem. W tym zakładzie też na ścianach są neony przedstawiające magnesy. No i ostatecznie zabija go magnes, magnes z rezonansu magnetycznego. Dodatkowo w tej scenie ze śmieciarką, o której do teraz wspominałeś, on właśnie wykonuje te gesty kopulacji przy śmierciarce i naśmiewa się właśnie z pomysłu, że śmierć mogłaby na niego polować, a ostatecznie maszyna od Rezonansu, tak, od MR, między innymi wciąga jego krocze, no bo tam też ma kolczyk i w ogóle wciąga jego krocze, brzuch, sutki, piersi, bo od tyłu jeszcze wbija się w niego wózek inwalidzki. No to też jest w ogóle nawiązanie, nie? Na chyba Blady Disgusting był o tym króciutki artykulik. Jerry nam wklejał, bo w jakiejś scenie widać, że on ma wytatuowaną na brzuchu czaszkę, a on zostaje tak. przebity przez metalowe części z tego wózka, który się też zmiażdżył jakoś i wychodzą z niego ostatecznie, bo on, on ginie no, bardzo ciekawe sposoby. Najpierw powyrywane wszystkie metalowe elementy w jego ciele, czyli urwane sutki, urwany nos i pewnie też penis. Potem wgniatany w tą maszynę. Potem przebity przez te wszystkie pręty, a ostatecznie złamany w tył do kąta zerowego. Ale e, mówię o tych prętach, które przez niego wychodzą. No to to jest plakat e, oszukać przeznaczenie piątej pięć. części. No, czaszka tak. z wychodzącymi prętami. I to nie jest po hamsku, to, to tego absolutnie nie zauważysz, jak jak ktoś ci tego nie powie w twarz, to, to tego nie, za, nie zobaczysz. I to, I to jest takie fajne nawiązanie. To jest coś takiego, jak po Krzyku 5 było, że potem czytaliśmy masę artykułów, które nam mówiły, w ilu scenach było ukryte, ile fajnych rzeczy. Ja coś takiego lubię. To jest y, coś takiego, co powinno, być. To znaczy nie powinno, ale co wiesz, jak jest dobrze zrobione, to jest super, że jeszcze potem przez jakiś czas czytasz y, o ciekawostkach z, związanych z tym filmem. Mm -hmm. Ja w tej scenie zauważyłem tę czaszkę nie? i się zacząłem zastanawiać w sumie po co nie? ta czaszka jest, a potem jak się doczytałem te artykuliki, sobie pomyślałem, wow, świetna rzecz i zobaczyłem ten plakat, znalazłem go od razu szybko w Google, no i rzeczywiście to jest podobne i też bardzo doceniam, ale dlaczego tak dużo czasu poświęcam Erikowi bo to jest postać, która nie powinna była umrzeć w ogóle. Śmierć zabija go, mimo iż on nie jest potomkiem Iris, czyli tej bohaterki z początku. Okazuje się, że my wiemy, że Eric był w mega bliskiej relacji z ojcem. To jest dorosły facet, on ma 30 kilka lat pewnie tutaj a ma na tapecie telefonu zdjęcie, na którym ojciec całuje go w głowę. Więc wiemy, że są w bardzo, bardzo bliskiej relacji i najpierw śmierć zabija właśnie tego ojca, to jest wujek Howard, potem siostrę Erika, Julię, a potem najaw wychodzi, że ten Howard to wcale nie był jego biologicznym ojcem, bo tak naprawdę był kryzys w małżeństwie i matka miała romans, przespała się z jakimś pijaczyną i to ten pijaczyna jest prawdziwym ojcem Erika. Więc Kochani, jeżeli macie kiepski dzień, tydzień, miesiąc czy rok, no to pomyślcie, że Erik miał gorzej. Ja się teraz trochę śmieję, ale mnie było autentycznie przykro w jak Ja zobaczyłem to wszystko i to, że potem Erik dołącza do tego swojego. No, ja, i że jeszcze z bratem, nie tym bratem, który jest taki trochę głupiutki ale potrzebuje pomocy i on jednak stwierdza, na początku przychodzi i mówi i sprawdza cały samochód, czy nie ma tam masła orzechowego, nie bo wie, że mhm. ciotka używała, a wie, że on ma silne uczulenie, a potem stwierdza, dobra, jadę. Nie? To też jest mhm. fajne właśnie, bardzo no to fajna To jest przeurocze postać. i to jest postać tragiczna. Aczkolwiek to eee... potem on wpada na kretyński plan, jak zatrzymać śmierć i razem te dwa mózgi operacji doprowadzają do swoich śmierci tak naprawdę. Tak, ale to też że on jeszcze ginie potem, nie? że ten wpada na głupi plan, zabija brata i zabija siebie ostatecznie, to tym bardziej sprawia, że się znowu śmieję, ale to jest smutne, kurczę. To jest kampowo, kiczowato i przegięcie, ale no smutne. No to jest chyba postać, która ma najbardziej przekichane. Znaczy w tym filmie to na pewno, a w całej franczyzie nie wiem, ale wcale bym się nie zdziwił. Dobra, ale żebyśmy nie zgubili wątku, to zapytałem cię o ulubione śmierci. No to dla mnie właśnie ten rezonans magnetyczny, bo to jest taki double kill jeszcze, nie. bo ja myślałem, że w tym momencie śmierć zadowoli się Rikim, a Bobby, czyli ten brat, który ma uczulenie na orzeszki, że on przeżyje a zginie dopiero potem w jakiejś innej sekwencji, a tu się okazuje, że nie, że dwie pieczenie na jednym ogniu. I on Podoba mi się, że tutaj... się fajnie zginął, nie? Jak dostał w głowę tą sprężyną i ona zaczęła się wkręcać, bo była przyciągana przez magnes, to też jest fajna rzecz. Tak, i to jest fajna rzecz, po prostu w tym momencie, to jest fajna rzecz jako rozwinięcie tej sceny z automatem, która już, jak sam zauważyłeś, wzbudzała emocje, no bo każdy tam sobie myślał pewnie w kinie, nie dotykajcie tego, Jezus Maria, nie potrząsaj tym, w ogóle odsuń się, nie? To zaraz eksploduje, nie wiem. Te batoniki zaczną wystrzeliwywać właśnie, nie wiem, prąd was kopnie, to wybuchnie, coś tam. Ale też tutaj mamy foreshadowing, bo Bob jego w pierwszej scenie, jak go widzimy, to on ma na koszul Królika na skoczku pogo, czyli na tym takim drążku ze sprężyną, nie do skakania dla dzieci, no i w końcu zabija go sprężyna, więc to też jest fajne. No bo oczywiście. Oglądając pierwszy raz nie zwrócisz na to uwagi, ale potem przy drugim sensie już się docenia takie rzeczy. Więc ten double kill na mnie zrobił chyba największe wrażenie. No i też ja o tym pisałem u nas na Instagramie, nie? że po tym sensie nie wyobrażam sobie posiadania jakichkolwiek kolczyków, bo potem właśnie człowiek będzie w szpitalu, czy na budowie, na wysypisku, ktoś włączy wielki magnes i będzie wesoło. Ale mam jeszcze jedną scenę, która rozbawiła i rozbroiła, no bo tam w tym szpitalu bohaterowie już usłyszeli, właśnie od postaci granej przez Toda, że być może można oszukać śmierć, jeżeli zginie się i potem odżyje, czyli jeżeli przeżyje się śmierć kliniczną, albo jeżeli zabije się kogoś innego, jeżeli się odbierze cudze życie, tylko że w tym drugim przypadku dostaje się bonusowe lata od tej osoby, którą zabijesz. No to było tak? przerabiane przez całą serię. Tak, ale tutaj oni potem przez moment o tym rozmawiają, nie? że no dobra, no ale skąd byś wiedział, że ta osoba, którą zabijesz, ja. ma wiele lat przed sobą. <laughs> I oni rozmawiają o tym, przechodząc obok pogodówki. <laughs> I, tak się, I takie jest fajne zagranie, nie, jak oni przystają, patrzą na siebie. Nie. Ale nadal milczowi stoją, patrzą na dziecko, patrzą znów na siebie. Nie. No i jeszcze jest zabawne dalej jak Erik siada koło takiej starszej babuleńki, nie? bo udaje, że jest jej wnuczkiem i dlatego tu jest i opyta, pyta, ile pani zostało. Nie? Ale obie te rzeczy były przetwarzane przez serię i to, że jak zabijesz kogoś, to przejmujesz jego życie, to w piątce nawet zadziałało i miało znaczenie w ostatniej sekwencji. I to, że jak umrzesz, to zatrzymasz serię, to było w dwójce, tam główna bohaterka przecież umarła, niby zatrzymała serię, ale tak naprawdę, chociaż nie, ona zatrzymała w sumie chyba, tam nie było, że, że zaczęła się pętla. No to ty pamiętasz lepiej, ale tak czy siak scena z pogodówką 10 na 10. Ja wiem, że to strasznie brzmi, ale to jest to znowu tak uroczo, tak zabawnie nakręcone, tak fajnie poprowadzone właśnie od strony filmowej, że ja tutaj rechotałem tak pod nosem w myślach po prostu. O, tak, piękna rzecz. Dobrze, no to o Farsha Dowingu wspomnieliśmy, w nią nawiązaniach porozmawiamy jeszcze chwilę, nie? tych pozostałych i tym właśnie głównym z pięciu całej serii? No ja nawiązań ci zbyt wielu nie powiem, bo ja tu nie jestem w stanie porozmawiać. To są ta... no tak... Ale o samym notesie, nie? Możemy pogadać na pewno. Znaczy, no w notesie mamy nawiązania, ale sam notes to jest jeden z tych elementów, które są pieruńsko głupie w tym filmie. Ten dziennik Iris, bo... Ogólnie działa to tak, że Iris, czyli ta dziewczyna, która przeżyła tą początkową sekwencję bodajże w latach 60 ona uratowała tam bardzo dużo osób. To było na ogromną skalę. To nie było tak jak wcześniej, we wcześniejszych filmach, że tam sześciu, 8 czy 10 koleżków się uratowało, tylko tutaj było to bardzo dużo osób i jest wytłumaczone, że śmierć bardzo długo zbierała swoje żniwo i wiele z tych osób zdoła, zdążyła założyć rodziny, miała wpływ na inne osoby, bo to też działa na plan śmierci. Tak było przecież w dwójce. W dwójce wszystkie osoby które ginęły i, i które uratowały się z pierwszej katastrofy, to one ginęły dlatego, że one już nie powinny żyć, bo każda z nich miała kontakt z kimś z jedynki i dlatego żyła, że w jedynce przeżyli. Także tutaj śmierć miała bardzo duże żniwo do zebrania. To jest dla mnie właśnie mega, bo to dla mnie spaja wszystkie te sześć filmów. Wszystkie te rzeczy, mm -hmm. które działy się we wcześniejszych e, filmach, ja traktuję, to chyba nie pada wprost, ale ja traktuję, że są to potomkowie rodzin z, ze Skyview albo właśnie ludzie, którzy żyją dlatego, że przeżyli ludzie ze Skyview. To wszystko jest fajnie przez to połączone. To pada w pewnym sensie. Bo ja też właśnie zaraz po, po sansie ci powiedziałem, że chyba nie, ale jak zacząłem robić notatki do tego nagrania, to sobie uświadomiłem, że Iris właśnie zbiera te wszystkie wycinki i tak dalej, ale to nie są randomowe wycinki o dziwnych zgonach, tylko ona śledzi losy właśnie wszystkich ze Skyview. Tak, tak. Nie? Tej, ale, ale ja nie wiem, czy tam wierze. jest w tych wycinkach, bo ja je starałem się w kinie przeglądać dość dokładnie, bo to całe napisy końcowe zresztą e, są z tymi wycinkami. Cała ta część mhm. animowana napisów końcowych i nie zwróciłem na to uwagi, ale podejrzewam, że tam nawiązanie... Tam z jest samolot z jedynki na przykład, tam jest ciężarówka z drewnem no, z dwójki. jest narysowany samolot w jej dzienniku i jest też chyba ten samochód z drewnem z dwójki, tak mi się wydaje. Tak, tak, tak. W tym mm. jej dzienniku. No ale w ogóle tam ona ma wielki, wielkie drzewo rozrysowane z odnogami, kto w jakich latach ginął i ono jest rozwieszone na ścianie i podejrzewam, że jakby się zająć analizą tego, bo tam jest masa nazwisk na karcie. Takich przyklejanych, to tam będzie multum e, takich ukrytych ciekawostek pewnie. Nie tylko związanych pewnie z e, lore, e, oszukać przeznaczenia, ale też z osobami, podejrzewam tak, z osobami, które tworzyły te filmy, pracowały gdzieś, bo stawiam, że tam nie ma przypadkowego nazwiska. No i to mi się bardzo podoba, ale ten dziennik jest, jest trochę głupi, no bo ten dziennik, ona stworzyła dziennik, który pozwala uniknąć śmierci i tam właśnie ma wszelkie rozpiski, te tysiąc sposobów, na jakie można umrzeć i tak dalej, no plus ten jej domek, to jest tak głupie, bo nasza Iris w w pewnym momencie swojego życia zamieszkała na odludziu w domu, który jest jak z Mad Maxa, który już jak wjeżdżasz do lasu to masz znaki ostrzegające, żeby tutaj nie wjeżdżać. Wielką bramę z drutami nabitymi, cały dom jest obity jakimiś kolcami ten dom wygląda jak chatka z Evil Dead. Ten dom wygląda, jakbyś mhm. się mógł zabić, e, robiąc pierwszy krok w tym domu. A tam e, no ona w nim żyje i przeżyła w nim do starości. No ale wie, że jest chora i że jednak umrze, więc e, śmierć gdy zabierze ją, no to zabierze się za całą jej rodzinę, więc musi przekazać ten sekret. I dobra, to jest wszystko tak z przybrużeniem oka, ale po potem oni ten dom traktują jako bezpieczną strefę. Gdy dochodzą do wniosku, że ktoś musi się zamknąć w tym domu, albo nasza główna bohaterka, albo jej matka, żeby zatrzymać śmierć, to oni traktują ten dom na takiej zasadzie, że jak do niego uda im się wejść, no to już są bezpieczni, to już przeżyją. Jakby byli w jakimś buforze, do którego śmierć nie dociera, a w tym domu przecież wszystko iskrzy, zapala się, kurz, wszystko się rozpada, bo to jest taka, taka ruina jak post-apo, nie? Tak, tylko chodzi o to, że w środku po prostu, tam nie ma sprzętów za bardzo, nie? Tam są roślinki, zapasy żarcia na 40 lat no, to i tak wiecie, dalej. jest biurko, jest lampka, jakaś stara jest krzesło, które jak tylko je przesuwali, to skrzypiało. Jak ona usiadała na to krzesło, to ja już miałem pięć yy, wersji scenariusza, jak można zginąć siadając na to krzesło, nie? Mm -hmm. Ale to też jest trochę nawiązanie, a w jedynce właśnie bohater nie próbował też tak się zamknąć w takim bezpiecznym miejscu? Czy to w wójce e, tak, tak, bóżnym? Tak, tak. no, Ale no, nie, no, w jedynce no, chyba w, jedynce ten on w ogóle. dosyć długo siedział gdzieś, no. Tak. Znaczy, jasne, to, że oni chcą tam wrócić, yy, zamiast po prostu znaleźć sobie jakieś inne lokum, jakiś bunkier czy coś, na zasadzie słuchaj, może spróbuj tam przetrwać, będziemy ci jakoś nie, pomagać czy coś, tylko że nie, jedźmy do domu babki yy, i skoro ona przeżyła tam 20 lat, to my też, to jest naciągane, ale no jak już zrobili ten dom, nie no to rozumiem, że filmowo chcieli go wykorzystać, zresztą fajne jest właśnie to, tak, to jest że łowocze, śmierć to jest łowocze, go rozwala, ale... nie? Że śmierć po prostu go yy, niszczy bez większych problemów, okazuje się, że dopóki, ona się w środku rzeczywiście pewnie jak taka neurotyczka, nie? Paranoiczka po prostu, jak tylko coś drgnęło gdzieś, to tam wstawała, nie? Odkładała z powrotem na miejsce czy coś. No to jakoś jej się udało przeżyć te 20 lat. Ale to wcale nie jest bezpieczne miejsce e, tak obiektywnie, tylko po prostu dla kogoś, kto ma tę paranoję i zwraca uwagę na te detale w taki absurdalny sposób, no. Coś chcesz dodać, czy nie? Chyba nie. Tutaj wydaje mi się, że ten notes jednak bardzo świadomie nam mówi, że... E, od Aegis wszystko się zaczęło, że ten samolot z jedynki wybuchł dlatego, że tam byli jacyś potomkowie jej, być może nawet nasi bohaterowie. Tak samo właśnie ta ciężarówka się pojawia, tam pojawia się grill, który był w finale dwójki chyba też, chociaż pewności no, nie mam. No jest masa rzeczy, No nawet ostatnia scena jak pociąg się wykoleja, który, która jest w ogóle fajną klamrą w ogóle w tym filmie, bo ten film zaczyna się od sceny, widzimy na ekranie tory i przejeżdża przez nie mhm. samochód i dalej podążamy za samochodem i na koniec znów widzimy te tory e, i cały czas ta moneta, która przez cały film w ogóle jest e, ważną, e, ważnym elementem, zresztą moneta też w piątce na przykład odgrywa e, mhm. znaczenie i tutaj mamy tę końcówkę W taką... piątce był basen z monetą, to jest to? Tak, Czy... tak, tak, tak. Mhm. I, wow. I tutaj mamy taką naprawdę widowiskową scenę na koniec wykolejenia pociągu, który w zasadzie miażdży ulicę, rozwala domy i nasi bohaterowie przed nim uciekają i gdy już się przewracają na ulicę to ten pociąg staje. No i oni wstają, a nagle w którymś wagonie były takie wielkie ścięte drzewa, takie wielkie drewno, które wystrzelił jak z katapulty i leci. No to, to też jest nawiązanie do dwójki przecież. No, takie, mhm. to, takie drewno to jest ikonizm w tej serii. I ono jak jedno spada i plask rozgniata o ziemię jedną postać, drugą postać, to ja też tak trochę się uśmiechnąłem wtedy. Mhm, tak. I zresztą jeszcze z dwójki oni wspominają Kimberly, nie? Jako tę osobę, która oszukała śmierci. Tak, śmierć. tak no. Mhm. mhm. Też co do foreshadowingu, tak jak wspomniałeś, nie? te tory powracają, ja wspomniałem, że jest ten skoczek Pogo i potem śmierć od sprężyny, mówiłem, że jest ten magnes, te kolczyki, łańcuchy i scena gestów kopulacji i potem właśnie ten rezonans magnetyczny. To tak samo Iris miała umrzeć spadając z wysokości i nadziewając się twarzą na zbrojony drut, wystający gdzieś tam już ze zniszczonej konstrukcji na dole. No i nie udało się wtedy śmierci jej dopaść, ale ostatecznie i tak ginie przebita przez zbrojony trud, tylko taki, który jej tam wystrzelił od tyłu, powiedzmy, w czaszkę, ale de facto ma obrażenia takie same jak w swojej wizji, nie? Podejrzewam, że takiego foreshadowingu jest więcej, a teraz w ogóle jak mi przypomniałeś śmierć, śmierć Iris, jak ona wisi na tych dwóch gwoździach i ten kolczyk, zaczyna, mm. ten pierścionek ała, ała. zaczyna ściągać skórę z palca, No, ale dobra, foreshadowing. Podejrzewam, że jest go znacznie więcej, bo przypomnij mi, ale tutaj chyba nie ma żadna postać nie ma wizji, kto w jaki sposób umrze, nie? Główna bohaterka tego nie, nie, nie ma nie. w tym filmie, bo mi już się miesza, nie. mówię, za dużo tego naraz wchłonąłem. No a w każdym to było. Za każdym razem ktoś miał jakieś znaki od śmierci, co się wydarzy. I podejrzewam, że tutaj właśnie takie rzeczy jak skoczek pogo, to można by się doszukiwać, że to są te elementy, które my mamy zobaczyć ewentualnie przy piątym seansie, a, a nie mhm. bohater, który ma wizję. Mm -hmm, tak może być, no bo co najmniej, no, trójka postaci. Ma bardzo mocno, ma w sumie jeszcze ten pociąg na końcu to piątka postaci ma pokazane, de facto, praktycznie jak umrze do pewnego stopnia, więc być może i wszystkie. Mamy też oczywiście inne isteregi, takie wizualne, jak na przykład rejestracje samochodów. Tutaj są istotne, bo powraca rejestracja samochodu Cartera z jedynki. Znowu pierwszy samochód, który w ogóle widzimy w filmie, ma rejestrację, która nawiązuje do numeru lotu z pierwszego filmu. Więc właśnie takiego rodzaju rzeczy do wyłapywania jest cała masa. Pewnie jak film wyjdzie na VOD, no to internet będzie zalany analizami. Ja też chętnie wtedy jakieś takie filmiki sobie pooglądam, już z wyciętymi konkretnie z szczegółami, detalami. A powiedz mi jeszcze teraz spoilerowo, jak oceniasz właśnie te, znowu ten fejkowy finał? Nie? No bo niby tutaj brat Charlie uratował naszą główną bohaterkę, finale, ona tam jest przypięta pasami, co też już było w którymś filmie. Ona tonie i potem okazuje się, że on jakoś tam jednak wyciągnął z tej wody i odratował. To, że ją odratował ma sens, no bo on ma kurs na ratownika, co też pada wcześniej kilkukrotnie. To, że ją wyciągnął z tej wody, z tych pasów, to było dla mnie trochę głupie, nie? No bo to wyglądało jakby on sobie totalnie nie radził, a nagle są na zewnątrz, w sensie ona jednak swoje waży, nie? On był od niej młodszy, drobniejszy i to to było trochę naciągane. No ale w wodzie, no. I on miał nóż i chyba jego użył do rozcięcia tych pasów, chociaż on mu spadła i też się nim pociął. E, to jest w sumie też scena jak dwójki, bo w dwójce przecież główna mhm. bohaterka w karetce specjalnie wjeżdża do wody, żeby zginąć i żeby zostać odratowana, bo robi to koło szpitala. Mhm. Tylko tam właśnie mm, faktycznie tam e, oni powstrzymują śmierć. I tam z kolei Finał jest dosyć głupi, bo tam mają tą, ten obiad, jedzą na świeżym powietrzu i y, facet zaczyna opowiadać, że gdyby nie wy, gdyby tutaj nie, nie jeden bohater, który wcześniej zginął, to jego syn by nie żył, bo on go odciągnął tak, od i samochodu, ten grill który wybuchła. miał i grill <laughs> wybucha, tylko że z drugiej strony, gdyby nie wy, to by nie było tamtej karetki, która miałaby go przejechać, bo ta karetka była właśnie dlatego, że byliście tam wy, czyli to ogólnie jest głupie, ale co do finału, to jest tak charakterystyczne dla tej serii, że to jest, tutaj niczym cię nie może zaskoczyć i to po prostu tu musi być. Ja wiem, że był jakiś plan na nakręcenie tego inaczej i właśnie dlatego z tego zrezygnowano, żeby był ten finał. No i to było oczywiste, że to tak będzie wyglądać. Nawet mnie to trochę rozbawiło, jak tam ta główna bohaterka mówi, że o, on mnie tutaj uratował, przywrócił mnie do życia, bo już była to martwa. To było piękne, to była świetna jeden tam scena, nie? parska sobie, nie? Nie, wcale nie byłaś, nie? I Technicznie prostu... nie uwagłaś, nie? A... No. <grychy> I wtedy nagle oni zaczynają widzieć te wszystkie sygnały, nagle znów się robi mrocznie, oj, zaraz umrzemy. To jest tak charakterystyczne i chyba tak wymagane w tej serii i tak naprawdę, no, umówmy się, niezaskakujące, ewentualnie zrobione fajnie i zrobione uroczo i dodać można jakieś elementy, tak jak tutaj właśnie to drzewo, którego się trochę nie spodziewałem na koniec. Tak, to sam, sama końcówka, no taka musiała być i taka była i niczego innego nie oczekiwałem. Ja się trochę zastanawiałem, co się wydarzy, no bo powiem ci, ja wiem, że to może nie brzmi dobrze, ale ja przez moment się złapałem na ten haczyk, nie? Pomyślałem sobie, że ok, no może ona przełamała to, nie? Ale i będzie, nie wiem, sequel, gdzie ona będzie prowadziła śledztwo w sprawie tych innych osób, czy może ktoś tam jednak jeszcze przeżył, nie? Może ta kolejność z wizji wyglądała tak, że Iris nie była jednak ostatnia czy coś. Więc ja się na moment nawet złapałem, ale podobało mi się to. Ten pociąg, to też było głupio, nie? że ten pociąg właśnie niszczy tę ulicę, to oni biegną i prawie idealnie zdążyli. Ale widowiskowo jednocześnie, rozrywkowo działa, wizualnie atrakcyjne, więc dalej ode mnie kciuk w górę. A powiedz mi to w trójce było metro, czy w finale, czy w czwórce? Tak, w trójce. W trójce, mhm. No to, to, to jest coś co ja znowu, znaczy właśnie nie pamiętam nawet z tego to było filmu, chociaż strzelałem, że trójka no bo ją widziałem najwięcej razy, ale to też mi się mega podobało na koniec. Jeszcze że było głupie, nie że się tam spotkali nagle. Hmm, no nie, no śmierć ich tam połączyła jakoś i tam też była znów wizja powtórzona, bo te wizje mm -hmm. się powtarzały wielokrotnie, dlatego to wszystko da się połączyć, bo to, to że Iris jest tutaj matką i zaczęła te, ten cały festiwal przyszłych zgonów, no to już nawet w ramach tej rodziny inni przejmują wizję po niej, ale również tam ci ocaleli ich, ich potomkowie też mają wizję. No w czwórce to w ogóle była wizja w wizji, gdzieś tam w końcówce dwie wizje chyba dwóch różnych yy, wariantów wydarzeń. A właśnie, a w czwórce tam nie uratowano sporo osób ostatecznie? <śmiech> Próbuję sobie przypomnieć zakończenie. Bo, czy, bo ja nie pamiętam, ale wydaje mi się, że w którejś części to raczej właśnie czwórka czy piątka, tam trochę osób przeżyło jednak. I myślę o tym yy, dlatego, że no ten film zarabia i jest szansa na sequel, nie? I teraz zastanawiałem się, czy nie można by tego wykorzystać, ale z drugiej strony, tak naprawdę, sequel może być o kimkolwiek, nie? No bo wiemy, że tych osób ze Skyview, z tej wieży, jest cała masa. To może być sequel, który rozgrywa się w latach, właśnie, nie wiem, 70., gdy śmierć pokonuje czy nie pokonuje, tylko zagarnia życia tych osób, które pierwsze miały zginąć w trakcie tej katastrofy. On może się rozgrywać współcześnie w latach dwutysięcznych, w dowolnych i w sumie może mieć dowolnych bohaterów. Łatwo jest ich powiązać, nie tutaj z całym tym lorem. No umówmy się, Kranczyzny. tego nawet nie musisz wiązać. No Do tej pory też jakoś bardzo to nie było wiązane. W większości jak już googlowali bohaterowie, to zawsze znajdywali sprawę z pierwszej części. bo to, to chyba w każdym filmie poza piątką było. Jedynka, dwójka były jakoś powiązane, ale potem to już to już tam, wiesz, no. I tak samo może być tu, tu. Nie, nie, ma, nie ma, chyba już, według mnie nie ma potrzeby komplikowania tego yy, bardziej, tylko no, to, że powstanie następna część, to jest raczej pewne, bo ten film zarobił, ale teraz umówmy się, każda historia z innymi postaciami będzie w ramach tego uniwersum, bo yy, no bo jeżeli to trwało o, sz, ile? 60 lat ukrywanie mhm. się tej głównej bohaterki, no to pół świata, mm, na pół świata to wpłynęło, bo nawet jeśli to nie są potomkowie jej rodziny, to wiesz, taki Erik też powinien być na liście, bo gdyby nie, nie istniała ta rodzina, to on by pewnie też nie zaistniał, bo matka miałaby zupełnie inną rodzinę i z kim innym miałaby dzieci i pewnie nie miałaby romansu. Także taki Erik, który nie jest spokrewniony przez krew, no to też jest pokłosiem wydarzeń na Skyview. Więc tak naprawdę, umówmy się, pół Ameryki jest pokłosiem wydarzeń na Skyview i wszystko możemy teraz wpisać. Na pewno ktoś stamtąd... Wyjechał do Europy, do Afryki, gdzieś tam, nie? Tak jest. Oszukać przeznaczenie 7, Australia, 8, Argentyna i tak Albo dalej. Albo nawet miał wyjechać, ale poznał kogoś, kto już nie powinien żyć i nie wyjechał i w ten sposób wpłynął na życia całego kontynentu innego, bo wpłynął na jedną osobę, która wpłynęła na drugą, która wpłynęła na trzecią i tak dalej. Mm -hmm. ale to y, już nawet bez takich szczegółów, nie? No to sama ta kwestia więzów w krwi, powiedzmy, że śmierć już się nie interesuje y, tymi pobocznymi wpływami, tylko konkretnie tymi osobami, co się miało nie narodzić to nadal pozwala na no, nieskończoną liczbę scenariuszy nie? tak jest no i na pewno powstaną i mówię nawet się nie muszą bawić pewnie to, to, ale no, zobaczymy no, no, mam nadzieję, że w ciekawy sposób to zrobią ja też, no bo z jednej strony my jesteśmy chyba optymistyczni tutaj, nie? Rzeczywiście bardzo nam się podobało. Nie miałem jakichś wielkich oczekiwań, ale no liczyłem na dobrą rozgrywkę, dostałem dobrą rozgrywkę, ale też świetne rozwinięcie całej franczyzy. Fajnie związane właśnie lore, łączące właśnie, nie związane, tylko łączące te wszystkie filmy. I no masę frydy, tak? Eee, takiej też gikowskiej właśnie, tych histeregów. Eee, no pod każdym względem ten film mnie zaskoczył pozytywnie praktycznie. Ale jednak mam trochę obawy, no bo nie bardzo widzę opcję, żeby to jakoś przeskoczyć, nie? Żeby kolejny film mógł znowu być aż tak pozytywnym zachwytem, zaskoczeniem, no bo ten wątek rodzinny już jest trochę spalony, nie? W sensie drugi raz on może działać, ale już nie będzie aż takim efektem wow. Samo lore, no to jak gdyby tutaj już wszystko jest ładnie połączone, no po prostu można do tego dopisywać kolejne ścieżki, ale też, no, już bez tego chyba efektu wow, nie wiem, no, może nas czymś twórcy zaskoczą, jak dla mnie, no, to to jest właśnie moment szczytowy raczej i pewnie tej poprzeczki, no, będzie ciężko jej dosięgnąć, a co dopiero ją przebić. Znaczy, ja tutaj nie mam aż takiego problemu, bo umówmy się, to nie jest taka seria, na której mi jakoś bardzo zależy, no, jak powstanie zły film, to powstanie zły film, nie pierwszy, bo ja uważam, że naprawdę czwarta część jest bardzo złym filmem i wizualnie, i i w ogóle do, do, do oglądania jest, jest, jest słaba. No i jak siódemka będzie słaba, to będzie słabą siódemką i zakończy serię i tyle. Może kiedyś znów ktoś do niej wróci, i może zrobi to fajnie. To nie jest krzyk, który do pewnego momentu, a w zasadzie, no, no, może nawet i do końca, na razie miał same dobre filmy i ja zawsze wiążę nadzieję, że nie powstanie zły film w tej serii, bo, bo, bo ją wielbię. To jest seria, która mi dostarcza rozrywki i tak jak po, tak jak wiesz, powstało te pięć oryginalnych części, no one męczą po czasie, to są powtórki z rozrywki, to jest cały czas wałkowanie tego samego, dokładnie nawet tych samych dialogów wielokrotnie. Dopóki dostarcza rozrywki jest fajnie, jak przestaje dostarczać, no to, no to przestaje dostarczać i tyle i ja trochę tak do tej serii podchodzę. Mhm. Znaczy nie no, ja też <głos> to nie jest tak, że mam jakieś ogromne oczekiwania, tylko właśnie widząc to, jak, jak ten film jest dobry, trochę mi szkoda, że nie bardzo widzę opcję, żeby to powtórzyć czy przebić. Nie? Tylko na tej zasadzie. Nie? Ale ja chętnie na kolejną część do kina pójdę. No bo, no bo to była frajda i tyle. Ja też. Tak jest. O ile dożyję. No dobrze. No to dziękuję ci serdecznie za tę wspólną przygodę. Ja również ci dziękuję. Słuchaczom, słuchaczkom dziękujemy za to, że byliście, byłyście z nami i cóż, tradycyjnie już będziemy Wam życzyć klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.